Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity hit, i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz zacznie, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. 8 września 2018 roku. Słuchacie właśnie 202 nagrodzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Wasi ukochani, chorzerowi rodzice, czyli Rafał Petruch-Froński. Cześć. Oraz Szymon szymas -Cieściński. Witamy Was, dzieciaczki. Zresztą jakby był mieciem trochę masochistą. Trochę tak. Już za 6 dni Widzowie w Stanach Zjednoczonych będą mogli zobaczyć film Panosa Kosmatosa pod tytułem Mendy, Tak, ten film, którego trailer zrobił furor w internecie polskim i światowym. Chodzi oczywiście o ten jaskrawy, znaczy skąpany w takich jaskrawych barwach i w brodatnej krwi horror akcji z Nicolasem Cage'em głównej, a my dziś właśnie w związku z tą premierą Mendy postanowiliśmy omówić dla Was ostatni chronologicznie horror właśnie z udziałem Cage'a, a więc produkcję pod tytułem Mama i Tata. Mam and Dad. Film ten zadebiutował w tej specjalnej sekcji Midnight Madness w ramach festiwalu Toronto w Toronto w 2017 roku. Za jego realizację odpowiada Brian Taylor, tak on jest reżyserem i scenarzystą. I Taylor jest Wam pewnie wszystkim znany, chociaż niekoniecznie go kojarzycie z nazwiska. To jest facet, który stworzył adrenalinę pierwszą i drugą ze mm. Game Mega ostatnio odpowiadał za serial Happy. O, który... dobry, dobry, lubię. <laughs> Właśnie Mando i Sieg też polecali, mam audycję w komplomeracie na ten temat. On też, to się dowiedziałem akurat ostatnio trochę przypadkiem, napisał scenariusz do patologii z 2008 roku. No proszę. Horroru, nie chorego tylko bardziej crime thrillera ze studentami medycyny mm -hmm. w roli głównej. Bardzo fajny film, bo jak Właśnie jakoś wtedy, niedługo po premierze i bardzo mi się podobał i wcześniej pracował z Markiem Neverdine'em cały czas, przynajmniej hmm. przy scenariuszach, tak wyrażę serią, wygrywał się samodzielnie, a teraz mamy i tatę zrobił całkowicie solo. No i się zastanawiacie, chwila, to facet, który stworzył adrenaliny wiem, mhm. plus Nicolas Cage i chodzi o tytule mama i tata, co jest grane. No więc w tej produkcji trafiamy do Stanów Zjednoczonych, które zostały ogarnięte tak zna na dzień masową histerią. Histerią, która obraca rodziców przeciwko swoim dzieciom. Coś po prostu, nie wiemy co do końca, sprawia, że rodzice pragną zabijać swoje własne potomstwo. My śledzimy przebieg wydarzeń w jednej konkretnej amerykańskiej miejscowości bez nazwy, skupiając się na czteroosobowej rodzinie Ryanów. Hmm. No i właśnie, mamy scenę otwarcia, w ramach której matka zostawia minivana z małym dzieckiem w środku na torach. Robi wrażenie, nie? Tak, Zostawcie. no. Takie wprowadzenie, no wiemy czego się spodziewać, tak wiemy, że będzie jazda. Bez I zaraz potem trafiamy do takiej rodziny everymanów, którzy mieszkają Whatever z Bulgaru, mm, się taka, zwyczajne przedmieścia, zwyczajnego miasteczka, e, wjeżdżamy na zwyczajny podjazd mm. przy zwyczajnym parkingu, mm. czy w garażu, zwyczajnego mm. domu, zwyczajnej amerykańskiej godziny z klasy średniej czy średniej wyższej, bo oni są tutaj tacy dość majętni. Hmm. Właśnie nic się tutaj szczególnie nie wyróżnia, film ma być taki trochę uniwersalny. i Poznajemy tę czwórkę głównych bohaterów, tę rodzinę, tytułowych rodziców. Hmm. Tatę Brenta Ryana w tej roli Nick Cage, hmm. mamę Kendall Ryan w tej roli Selma Blair, którą możecie kojarzyć chociażby z Hellboya, syna gra Josh, znaczy synem jest Josh i gra go Zachary Artworld. Nie myślałem, że ja znam tego aktora, bo on jest podobny do jakiegoś innego ze hmm. aktora ale się okazało, że Zachary akurat jest normalnym praktycznie, a w córkę Kerry wciela się Anne Winters, która ostatnio występowała między innymi w 13 powodach. Co do aktorów jeszcze może słówko o Lenisie Henryksonie, który pojawia się hmm. jako ojciec Brenta, ojciec w postaci bianie przez Nikolasa i no to jest bardzo fajna, bardzo sympatyczna hmm. rola i ten facet, ja nie wiedziałem, że ma w sobie tyle krzepy jeszcze. No, jak widać, jest cały czas na chodzie. Hmm. No i skoro jesteśmy przy aktorach, Nicolas Cage, człowiek man, <laughs> bardzo ekspresywny facet, To jest ty lubisz w ogóle jako aktora, jego filmy, nie wiem, tylko te starsze, czy te ostatnie też, co nim sądzisz? z Nicolasem Cage'em jako aktorem łączy mnie bardzo dziwna relacja, bo moja opinia o nim zależy od ostatniego filmu, jaki widziałam, szczerze mówiąc. Eee, trudno mi powiedzieć, czy on aż tak dobrze dopasowuje się do roli, że po filmie, w którym bohater jest okropny, jestem w stanie go nienawidzić, czy jest tak nierównomiernym aktorem, że po prostu nie jestem w stanie nadążyć za tym, co on chce mi pokazać na ekranie. Szczerze mówiąc jest to taki, jak to mówią ładnie Amerykanie love-hate relationship. A to masz jakieś takie filmy, które zapadłeś tak pozytywnie w pamięć takie które negatywnie? Czy pozytywnie to był na, na przykład Pan życia i śmierci, pozytywnie z Nicholasem Cage'em. Podobał mi się też Skarb narodów seria generalnie, mm -hmm. bo on to jest dziwne, ale akurat pasuje na takiego bohatera trochę w stylu Indian Jonesa. Znaczy dobrze mm -hmm. się tam, dobrze się tam sprawdził. Natomiast e, e, fatalnym filmem był na przykład The Wicker, o ile dobrze pamiętam. The Wicker Man, The Wicker Man tak, no. Dzień Kult. Tak, Kult. Kult po polsku. Zresztą ty w sumie bo ty o tym o kulcie opowiadałeś na konwentach na Kultmanie m.in. Mm -hmm. mm -hmm. Zresztą na która też. Ale to bardziej kredykowałeś znaczy, tę postać jak została napisana. Ja też, ty też, też, Przez scenariusz, a tak. po prostu Kejsz do tego dodał taką ekspresję, że była ciężka preka na scenarii. No, no, no to prawda. No właśnie dlatego, że on jest takim bardzo mocno ekspresywnym aktorem, to bardzo dziwnie wypada w różnych rolach, i czasem się człowiek nie, nie, nawet nie wie, czego się spodziewać, jak, jak idzie na film z nim. Mm -hmm. A co so, tutaj, w tym konkretnym? Myślisz, że dobrze go wybrali? dopasowali? Tu był idealnie dobrany. Pasował jak Laun naprawdę do tej roli. Mm. Ja się teraz e, też z tego śmiałem e, jakoś w tym tygodniu, bo e, trochę czytałem o nim jakieś też wywiady, czy się te recenzja tego filmu i zobaczyłem wcześniej na to nie wpadłem nigdy, że recenzenci nazywają jego styl aktorski znaczy są dosłownie takie w kilku tekstach takie cytaty, że Nicolas Cage tradycyjnie już uprawia aktorstwo w stylu rokoku <grybuj> to, to, to pasuje idealnie to niego, to mm, fakt no, To jest piękna metafora No, no uśmiałem się strasznie ja też, znaczy ja go nikt ja nie mój ulubiony aktor czy coś takiego, ale jak tak, ktoś mi zadaje to pytanie, tak, co sądzisz o okay Kejdżu, no to ja w tym zakończyłem że ja go w miarę lubię. On kręci dużo filmów, o tym trochę w przekaście ostatnio. Hmm. Rozmawialiśmy, że no, on na części po prostu zarabia, tak, jest twarzą na machiny marketingowej, ale sam film jest często kiepski i dlatego zwłaszcza w ostatnich latach, gdy też ma całą masę tych filmów przecież e, się z nim kwięci. E no to to jest tak, że ze trzy są słabe i on jest zazwyczaj. Tak, tak. tak. I on grywa też ostatnio w takich różnych bardzo dziwnych produkcjach niskobudżetowych, których ja bym się w ogóle go nie spodziewał. Ja ostatnio oglądałem zupełnie przypadkiem jakiś taki film w telewizji bardzo późno w nocy i do końca nie wiem o czym on był. Prze... Przesiedziałem przed telewizorem, ja wiem, półtorej godziny i nie wiedziałem o czym jest ten film, dosłownie. Wiem tylko, że występował w nim Nicolas Cage i wiem, że wszystko się działo w Azji. Okay. I on był jedynym, jedynym nieskośno okim aktorem. Okej, okay, no właśnie on ma teraz trochę jakichś takich dziewięć dramatów, takich nie, akcyjniaków, I czy thrillerów, czy coś, i... ale ja też tak zazwyczaj jak widzę, nie wiem, już plakat, który sugeruje, że to jest straight to VOD, czy ginii. Mm -hmm. Myślę, że nie, no chyba jednak nie, bo to widać, że to jest taki film tylko, żeby coś tam sobie dorobić do emerytury. Ja i nic więcej. Ale też dużo osób mówi, że właśnie Cage się skończył tam, nie wiem, na Konek nawet już, czy na Twierdzy, ale potem moim zdaniem nie? też właśnie, znaczy z Kami Narodą widziałem kiedyś telewizji i gaz i ledwo go pamiętam, szczerze no, zwłaszcza, że wtedy kilka takich podobnych filmów przygodowych, mam wrażenie, że no my, to tak. się, im się tu zlewa wszystko. Ale z tych późniejszych rulek, no one często są takie trochę no kiczowate, kampowe, ale nadal właśnie to do Cage'a pasuje. Tutaj ja też się zgadzam, że on wypada doskonale. No i już wracając do tej fabuły, no sam koncept jest genialny, tak? że właśnie ta miłość zamienia się w nienawiść, że ten instynkt macierzyński, tacierzyński, rodzicielski zamienia się w jakieś ZPV, mordu. no bo to jest coś takiego, Kurczę, no, aż dziwne, że nie ma więcej filmów na ten temat, tak yy, typowo o tym. Yy, niby dość odważny punkt wyjścia, tylko że jednak no, reżyser od adrenaliny, tak Taylor, yy, stworzył z tego no, taką jazdę bez nie, taką właśnie horrorową adrenalinę. Yy, I film jest ostatecznie prosty bardzo, nie? w sensie ta fabuła nie jest jakoś rozwijana, tam są. jest jedna taka długa scena, która bardzo... Tak głęboko, Dramatyczna głęboko, tak. Tak, w e, tę refleksję na temat bycia rodzicem, mm. bycia częścią tej jednostki mm. społecznej. Ze dwie takie mniejsze, jakieś tam e, krótsze dialogi, e, ale e, poza tym e, to jest jednak głównie akcja, nie rozrywka. Tak, no, to jest no, typowa jazda bez trzymanki. Generalnie, jeżeli ktoś by się tutaj doszukiwał jakichś głębszych wątków, to raczej ich nie znajdzie, chociaż z, Ciekawym, ciekawym punktem odniesienia jest właśnie ta zamiana ról, jeżeli chodzi o walkę pokoleniową, nie? No bo to zazwyczaj... Dzieci są złome. tak, Tak, a tu jest odwrotnie zupełnie. Nie? Tu tak jakby rodzice przejmują te role e, takich, ja wiem, jak to nazwać, walczących o przetrwanie za wszelką cenę. Znaczy dzieci walczą o przetrwanie, bo no. rodzice, znaczy... No, wyka wykańczając, wykańczając dzieci tak, tak jakby to oni się zachowują w ten, w ten sposób, tak jakby no nie wiem, no, biorą za dość uczynienie za to, czego im się nie udało zrealizować z powodu dzieci. Znaczy to jest trochę tak jak gdyby zemsta, znaczy, Takie przemyślenia. Jedno, jest no. strony, z jednej strony to jest amok, no. z drugiej strony tam się pojawiają trochę te myśli, bo w ogóle ten film y, ma gdzieś tam na powierzchni trochę takich przemyśleń jest krytyka y, no właśnie więzi rodzinnych w amerykańskiej klasie średniej, krytyka trochę też tego nie do końca uświadomionego rasizmu, bo mamy wątek chłopaka co tam tu jest czarnioskowa, mamy wątek też jakiejś tam azjatyckiej, takiej opiekunki, niani, gosposi. No. Mamy do tego, do ten motyw właśnie życia w kłamstwie, bo to ta utrata młodości tych wszystkich no, no, no to, to no. wygląda tak, że bohaterowie udają przed sobą, że wszystko jest ok, a w głębi duszy znowu pielęgnują ten, no. ten właśnie żart, ten żart za stratą, no ale głównym tematem to jest cały czas rodzina, do tego rodzina wielopokoleniowa i właśnie ten wątek drugiego pokolenia nam gwarantuje genialny z I Niby <grym> to jest zapowiedziane, to jest moment foreshadowing mocny, ale po prostu w, w ramach tej jazdy po roller kosterze zapominamy o tym i gdy pewien wątek powraca, ten wątek z początku, to no, zbieramy szczękę z włochiny i wybuchnęliśmy go z rotakiem. z krzykiem <grym> przerażenia w, w tym momencie, tak. bo Właśnie, ta walka pokoleniowa. Tutaj kilka razy chyba nawet pada wprost, albo może teraz coś mi się miesza w bo to widzieliśmy też już jakiś czas temu. Podpadają te słowa, że kocham cię, czy kochamy Was, ale są takie momenty, gdy mamy ochoty mam ochotę wiesz, was zabić, tak. to. I e, fajne jest to, że ta godzina jest taka. Właśnie bardzo uniwersalne. Po prostu mamy córeczkę, która trochę się punktuje, no bo nastolatką, wisi na telefonie, spotyka się z chłopakiem wbrew woli rodziców. Mamy tego syna, który tutaj ma raptem 10 lat i jest trochę męczący, jest mm. taki trochę irytujący. Ojciec. No właśnie, Nikola Straczyk takiego fajnego tatusia, ale fajnego w cudzysłowie, że taki niby wyluzowany i to, a tak naprawdę stykającą bo on jeszcze przed tą całą e, a epidemią czy czymś, e, no widać, że nosi kontrolę w środku. Tym. Tym. jest takim uosobieniem kryzysu wieku średniego, właśnie, gościa, który nie może się pogodzić z tym, że się starzeje. E, matka, natomiast niby, matka jest niby tą taką najnormalniejszą, nie taką ostoją tej rodziny ale zarazem czuję się tak niedoceniana w tej roli i ma też właśnie kompleksy już na punkcie um. tego się starzeje, że ta taka frustracja też gdzieś nie rośnie, no i w końcu ich dopada ta histeria, obsesja, mania. No i właśnie, bo to jest horror komediowy w rzeczy, nie? <grym> Mieszane mam uczucia, no, ale powiedzmy, że jest tam dużo wątków komediowych. Tak, to jest takie to, to, tragikomiczne tra tra tra wątki z zabarwieniem takim, powiedzmy, mocno horrorowym. Mm -hmm. A ten humor, bo, no bo on nie jest taki... Nie, bo też, to nie jest tak, że to jest niski humor, ale on też nie jest w subtelny. Nie? To jest taki bardziej, trochę z momentami, też potykanie się na przedmiotach, chociażby mamy trochę taki kreskówkowy właśnie, bo ci nasi rodzice, jak już dopada ich ta choroba, to oni są trochę jak takie... Właśnie przeciwnicy z kreskówki nie dostarcia. Co się nie dzieje, to oni zawsze staną jak Jason po prostu mm -hmm. 13. Nie da się ich pokonać. No ale to, jest, to było konieczne do tego, żeby napędzić tą fabułę, bo ta fabuła potrzebuje naprawdę bardzo dużo paliwa, więc tam się co chwilę musi dziać coś na ekranie. No i właśnie, powiedzieli, że Cage idealnie tutaj pasuje. No i poszalał dalej. No, Ześwirował na maksa no i twoja ulubiona scena to? no myślę, że to jest także twoja ulubiona scena to jest scena wtedy jak oni siedzą w piwnicy i on sobie przypomina jak próbował złożyć czy zbudować stół bilardowy tak? mm -hmm. to wygląda tak, że mówimy tak, z wieku średniego więc brand drany przez Cage'a chce sobie stworzyć te zwany męski Tak, jaskinie tak, i buduje stół, bilak, bo, znaczy buduje, no składa tak w mm -hmm. części, czy znaczy nie, ja on chyba ocenę, bo jako spolarz po prostu wycina. Ja właśnie tak. nie pamiętam, czy on go budował, czy on go składał, załóżmy, e że budował. No, no właśnie, i e męczył się strasznie. Męczył Samotnie, tak, ten pokój niezależności, symbol dawno minionych e chwil, a tu nagle przyłapuje żona Ta. i mówi mu bian, ale nie w <śmiech> I wtedy zaczyna się długi monolog tak. Nicolasa Cage'a, który uświadamia sobie, że to wszystko to jest iluzja, ten cały pokój, mm. że to jest okłamywanie się, że musi w końcu pogodzić się z tym, mm. że. Te już te czasy młodości nigdy nie wyrócą, że już nigdy nie będzie napalonym, na nastolawkiem, który jeździ z samochodem bez i przekraczając prędko łamiąc przepisy i kochając się z tym No i to jest taka prawdziwa furia, mm -hmm. ale też pełna właśnie żalu, smutku, rozpaczy, agresji. No i to, ten monolog jest dosyć długi, a my siedzieliśmy na nim jak na szpilkę Nie, no to jest naprawdę moja ulubiona scena. Nie wiem, czy w ogóle z, nie ze wszystkich filmów, które widziałem w tym roku. Także za to duży plus i dla Kejca i dla scenarzystów, bo to wyszło świetnie. I dla samej tej jednej sceny warto jest ten film zobaczyć. No ta scena jest genialna i na pewno byliśmy się odezwać tylko jak się skończyła co to, to tak, gdyby ustami spojrzeliśmy na siebie po prostu, bo tak, tak o co tu się wydarzyło ja nawet się zastanawiałem, bo ta scena była tak autentycznie zagrana czy to czasem nie było w ten sposób, że on trochę improwizował i po prostu jakoś tak to było zrobione że jego poniosło ani to nagrali akurat mhm. no, a te, też się nad tym zastanawiałem bo, znaczy nie wiem, czy on ma lat teraz, hmm. ale no, mówmy się też nie z moim facetem hmm. I naprawdę te tej masy, bo okej, okay, on jest dobrym aktorem, jeżeli chodzi o takie ekspresyjne rzeczy, to już wiemy od, nie wiem, od pocałunku Wampira, od dawna, ale momentami tutaj, ja myślę, że mu dano na trochę wolności. Rzeczywiście te niektóre gesty, głównie, że są takie chaotyczne, takie, że jakby naprawdę ktoś chciał coś rozwalić, jakby go nosiło. I, nie wiem, no, czy to da się wyryszerować, tak w sensie, że ktoś mu powiedział, słuchaj, wejść to, to. Mm. Myślę, że mu właśnie po prostu powiedziano, masz kryzys w wielkośredniu. Tak? Zrób coś z tym. Tak, I, i, i jak się z tym w właśnie, pokaż nam to, możesz zrobić, co chcesz w tym pomieszczeniu, no, po prostu to zrobi. No. Ale właśnie, bo Kate przez tę nadekskresywność e, kradnie trochę, no, ten scenę całkowicie, tak, ale ogólnie już te momenty filmu, ale no, inni aktorzy chyba też nie wykładają się. Jakich oceniasz? Mnie się podobała na przykład matka. Sarah Mabla, mm, bardzo, bardzo dobrze zagrana. E... Miał duży spektrum emocji do pokazania, tak, bo ona na tam. początku jest tą no, taką właśnie kochającą tak. matką, która no, widzi, że nie wszystko w tej rodzinie jest idealne, ale jakoś to się stara dogadać, ułożyć, właśnie trochę ją też emocje ponoszą, ale to tak no po prostu w danej chwili, troszeczkę po chwili, ona wraca do siebie, potem znowu ta cała mania ją tak zaczyna chwytać, mm, tak. a nie do końca, nie? Tak, i ona próbuje walczyć ze sobą, tam zastanawia się, czy ma wrócić do tego domu, tak. Próbuje no. się ciągle opierać, i też... W sumie też w ogóle przez dłuższy czas nie wiemy do końca, czy Tym. ona nie jest odporna może. Właśnie, to jest, A tam, to nagle się okazuje, tam. że nie też się staje tą maniaczką, chociaż nadal do końca, mając takie złątwienia, mm. I kurczę, no to właśnie ta jest spektrum emocji i zachowań kobieta sobie poradziła doskonale tutaj. Hmm. Natomiast reszta aktorów no, gra na przyzwoitym poziomie, natomiast e, żadne z nich chyba się nie wybija poza, poza dwójką rodziców. Fajną postacią komiczną jest oczywiście azjatycka sprzątaczka. Ta, i te jej takie proste i nierozbudowane kwestie z ja ta. taki humor językowy no ja to to to jest no jest na... rasistowskie. no jest rasistowskie, ale co porazić. No ten film pojechał po bancie we wszystkich możliwych kierunkach i no. y y on jest właśnie taką trochę bezpretencjonalną rozrywką e niektóre wątki, nie wiem, na przykład to co się dzieje z chłopaki, no, córki, no to, to jest takie dość naciągane, przegięte, ale ostatecznie no, to się ogląda. No, to się tak ogląda, jakby się jeździło na golej kostarze, tak? No. Czasem na chwilkę wagonik zwalnia, ale po chwili mamy podwójną pętlę, no. są emocje, no i na koniec też tak, człowiek czuje się jakby trochę sposobem, wyszedł z takiej kolejki, nie? Dokładnie, dobrze to opisujesz, ten film jest jak wesołe miasteczko, jest wszystkiego jest dużo, wszystko błyszczy, jest głośno no i ciągle coś się dzieje, tak? Taka fajna rozrywka, no nic więcej, ale właśnie w tej skali no, nie wiem, no 8 na 10 może nawet więcej, jeżeli w skali w, w, w kategorii filmu rozrywkowego to może nawet wyżej. Jak zupełnie rozrywkowy to może być nawet jak na moje standardy to jest 8-9 no. jeżeli się nie podchodzi do tego filmu poważnie, to tak, owszem Hmm. I to też w sumie, bo to podejślałem tak kameralnie bardzo, ale myślę, że to też można obejrzeć w jakimś większym gronie nie to, no, jak to się film gdzieś do piwa, wina, no. co, bo to się nadaje, czy, no, no w kinie nie teraz, tak, to <śmiech> raczej, ale jakby była gdzieś okazja, to też na, w maratonie nawet o to bym się na maraton nadawał, żeby się tam, gdzieś na, na trzeci film, film tam, na maraton, tam. Wow, tam. to by było coś. No dobra, A. to y, chciałbyś coś wiedzieć o samym tym filmie? Nie, ja już chyba wszystko powiedziałem. No to jeszcze tylko pytanie, a jak z Mandy właśnie? Bo ty mówisz, że trailer cię... Nie przekonuje mnie, no. Mm, ale jak myślisz, że sprawiesz ponownie wszystko? Z tego ostatnich film nie? <laughs> nie no, ja generalnie lubię kino, w związku z tym staram się oglądać wszystko. Nawet jeżeli mam mieszane uczucia z powodu trailera to nie, e, nie odrzucam filmu, dlatego że no tak jak nie ocenia się książki po, do, po okładce, nie? Eee, staram się oglądać wszystko. Bardzo często się tak zdarza, że mm, coś, co mnie nie przekonuje albo do czego, od czego próbuję bardzo często uciec, bo na przykład są takie filmy, które odkładam w nieskończoność, żeby ich tylko nie oglądać. Aż nagle przychodzi taki moment, że nie mam nic lepszego do zrobienia, więc oglądam film i nagle się okazuje, że wow, nie, super. W związku z tym na pewno obejrza. Natomiast jak... Ja mi się będzie podobał, tego nie jestem w stanie przewidzieć. No ja jestem raczej na tak, bo ten trailer, no, te jaskrawe barwy w ogóle mi się podobają, te na nowe, e, róże, fiolety, czerwienie, inne kolorki, e, do tego, e, to co widzimy, to, to, to, mi, mi to ma już to Hellraiser, tak, ale hmm. jazda bez trzymanki też się zapowiada i też taki film, w którym Cage być może będzie mógł zabłysnąć, więc ja jestem na tak. No ale dobra, to o tym... E, być może porozmawiamy następnym razem, na mm -hmm. póki co, dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki. W sumie mamy jeszcze trochę rzeczy z, z klanty budową, Pewnie. I z naszego kolejnego maratonu, ale to słuchaczom. Słuchaczom, natomiast życzymy, nie zdradzajmy. się na ten raz życzymy klimatycznego weekendu. Tylko nie odwiedzajcie listów Udanego tygodnia i do usłyszenia następnym na wygodnym podcaście. Już za tydzień kolejnym w podkaście. Kapitularz 2018. Słuchaczom natomiast życzymy miłego dnia, właśnie miłego dnia klimatycznym. Słuchaczom zaś życzymy klimatycznego weekendu tylko nie odwiedzajcie jego listy. Udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym, podkaście. Następnym, nawiedzonym, podkaście. Podkaście. To jest to podkaście. Jak to się przestraszyli? Weszli klienci i przestraszyli się mnie. Okej. co? Okay. W ogóle jak zadzwonił tutaj, to powiedział tak. Pierwsze co powiedział to... Jak tam jesteś już pijany? Jesteś w stanie rozmawiać? Co to za echo? Znowu jesteś jakimś grubie. O, bo... Echo? Stawę się pod na chwilę. W lochu. Mm. To co? Nie podczas mówienia o Mhm. Mm o, to był dobry film.